Nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. To nieprawda! kłamstwo! Tajna historia Polski. Olga Braniecka po raz kolejny goszcze pana profesora Pawła Wieczorkiewicza, badacza dziejów najnowszych, z którym porozmawiamy dzisiaj, omówiwszy dość, mam nadzieję, starannie, temat Polska w planach Stalina. Teraz przejdziemy do realizacji tych planów, czyli stalinizm po polsku. Panie profesorze, na czym on polegał, czym się różniło od oryginału, czy te założenia i cele zostały osiągnięte, jeżeli tak, to kiedy, co się nie udało, czy mogło być gorzej. Wszystkie te tematy, jak również jeszcze parę innych, chciałabym, żebyśmy dzisiaj poruszyli. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani. No to czwarte nasze spotkanie. Jeśli się uda, to oczywiście bardzo chętnie. Oczywiście, że mogło być gorzej. I to paradoksalnie przed tym, żeby było jeszcze gorzej uratował Polaków w niektórych sytuacjach sam Stalin. Przypomnijmy jednak Państwu, że to polscy przywódcy, nasz wielki patriota Bolesław Bierut, nasz przywódca Jakub Berman jeździli do Moskwy z propozycją zmiany hymnu polskiego, zmiany godła narodowego. I Stalin walnął pięścią w stół, Powiedział, że Mazurek jak piesienka A Arioł pticzka to, że nie płachaja <grymne> I w związku z tym, żeby dać spokój Biednego orła, nie męczyć Nie diergać mu na piersi żadnego sierpa I młota, bo były takie plany Tylko zostawić jak jest Stany zresztą pisał konstytucję z 1952 roku Jak wiemy Napisał jako najbardziej postępował na świecie Bo takie zawsze wszystkie konstytucje Kroju sowieckiego były Natomiast powiedziałam, że mogło być gorzej. Polscy staliniści byli jeszcze bardziej gorliwi od samego Stalina. To wyjątkowo, the Catholic, the tak, to wyjątkowo zbrodnicza grupa, która nie została należycie osądzona w ogóle nie została osądzona praktycznie w jakimkolwiek procesie sądowym, natomiast nie została należycie osądzona przed sądem historii, bo traktuje się ich jako takich no właściwie polityków, którzy niewiele mogli, oni się tak potem tłumaczyli, na przykład Berman, nic nie mogli, mieli pistolety przyłożone przy głowach. To nieprawda. To nieprawda, to wielkie kłamstwo. Pokazuje jedna rzecz. Jak bardzo się rozhulali w zakresie represji w momencie, kiedy Stalin umarł, kiedy w Związku Sowieckim te represje zahamowano, w Polsce przez rok jeszcze kwitną, bo jeszcze nasi mali Stalinkowie, nasz Bierut, nasz Berman, nasz Minc, nasz Radkiewicz nie dostrzegli do końca wiatru, który płynie z Moskwy, wiatru liberalizującego i dlatego dla tej grupy, dla tych nie prawdziwych polskich komunistów nie powinny być litości dlatego taką katastrofą dla nich był 56 rok, no bo to była możliwość... No już nie było, no, gdyż, gdyż w trakcie, gdyż w trakcie, w trakcie pojechał, pojechał, pojechał do Moskwy i tam w... tak. Hiszpanka galopującą do. No, jak to tam z nim było, to niepewne jest do końca. I są nawet takie fantastyczne wersje, że go zastrzelono, że... No to nie Beria. Nie, nie Beria, bo już beria, znaczy, nie... Mówi nie tak, beria tak, w tak, tym tak, sensie, że berie żeby Beria rozstrzelano. Berie, żeby wie y, rozstrzelano, ale mm -hmm. wie Pani, że Polacy go zastrzeli właśnie Mówi się, że zrobił to Franciszek Mazur, stary zresztą sowiecki wydaje To się wydaje mało też właśnie właśnie też stary sowiecki trzeba Tak, trzeba no, trzeba było trzeba było, było właśnie właśnie agenta. Być może. Druga wersja jest taka, że go po prostu właśnie właśnie właśnie właśnie właśnie świadomie. właśnie że że wersja trzecia najbardziej prawdopodobna. Ze strachu, żeby go wyleczyć właśnie właśnie go źle. Co bardzo często w podobnych sytuacjach się zdarza kiedy lekarze drżą ręce, to nie są w stanie udzielić pomocy i dać no jest prawidłowych jest czwarty wariant zastosowany prawdopodobnie w przypadku samego Stalina, to znaczy się czeka, aż natura tak. dokona swego dzieła. dzieła. Tak, oczywiście jest jeszcze i taka możliwość. Tak, tak samo było z Katarzyną Wielką, tak. która na materacu przecież umierała przez trzy dni co najmniej. Czyli powiada pan, że tutaj ci pretorianie i ten jeszcze serwilizm był, był jak miłosierdzie Straszliwy. Boże. Właściwie jeszcze gorsz. Dodajmy do tego, że Polska była krajem na pewno, to trzeba jasno powiedzieć, do 56 roku waselną, była już nawet nie protektoratem, była rzeczywiście taką 17 Republiką, bo w każdym ważniejszym resorcie, z radiem włącznie, siedzieli sowieccy doradcy, de facto sowieccy komisarze, którzy zarządzali tymi instytucjami. To oni kreowali politykę, to oni kreowali propagandę, to oni kreowali politykę wewnętrzną, to oni kreowali politykę obronną. Oni zwalniali wszystko do druku emisji Oczywiście. i rozpowszechniania polscy ministrowie byli wykonawcami ich poleceń. Nie byli wy wykonawcami poleceń Polskiego Biura Politycznego. Oczywiście w, w bezpiece. No i w efekcie mamy sytuację, w której ta Polska jest rzeczywiście, to ma pani całkowitą rację, budowana do 1956 roku na wzór obraz Związku Sowieckiego. Sowietyzować na szczęście w ciągu kilku lat pełna 10 lat Polski się nie dało. zwłaszcza, że ten proces trwa 1948 roku, czyli lat mamy 8 nawet, do 1956, w 1955 ten system zaczyna trzeszczeć, w 1954, więc naprawdę jest jeszcze krótszy okres. Ale prawdą jest, że w odróżnieniu od Bieruta nie wnikam w pobudki, jednak Gomułka coś, coś mu się udało odgryźć z tego -tym planu, roku Oczywiście. A ogóle. to na zasadzie, że tak powiem tego, że był po prostu uparty jak osioł, czy on zdawał sobie sprawę, że bardziej niż Stalin, chociaż sądzę, że Stalin też z tego, co pan mówi wynika, że zdawał sobie sprawę, że Polak jednakowoż przygiąć się nie da do ziemi i złamać się nie da, bo wcześniej czy później odbije się jak zgięta leszczyna. No jest to, jest to powiedzenie z Stalina, które można odnieść też i do Polski, bo pasowało do, nie, do Niemców, że komunizm pas do Polaków, do Polski jak homon to do krowy. Czyli absolutnie nie pasuje. Mm -hmm. prawda? Myślę, że rzeczywiście Stalin zdawał sobie sprawę, że ten zakres odmienności powinien być tutaj większy niż gdziekolwiek indziej. Bułgarów się da Sowietyzować do no imentur, Rumunów może też. Czesi sami to robili z największym entuzjazmem. Gwałtem. Gwa a Węgrów i Polaków tylko, gwałt. tylko gwałtem i dlatego tego skala gwałtów była największa na Węgrzech i w Polsce. No bo gwałt jest operacją brutalną, a zaczęła. Panie mówicie o Władysławie Gomułce. Gomułka, mówiąc szczerze, jeśli wczytacie w jego pamiętniki, to jest ten Fenomen, był komunistą, który tak naprawdę nienawidził Związku Sowieckiego i bał się go. Bał się go nienawidził, uważał, że trzeba w Polsce budować bo nie ma wyjścia zresztą wierzył w ten system, w ten ustrój znaczy, czy... był więźniem tak. dom, był, był, był, czas był, czas no. był zapamiętały w tym ale nie na model sowiecki ile to tylko możliwe jest taka przepiękna scena By to był takim polskim warchołem, tak jak w 66 czy siódmym roku bawiąc na kolejnej sesji RWPG w Moskwie z Cyrankiewiczem, w pewnym momencie zaczął wyklinać tych, przepraszam, ale muszę to zacytować dosłownie, z kurwy synów kacapów w pokoju hotelowym. Cyrankiewicz przerażony pokazuje mu ciu, ciu, mikrofony, mikrofony, bo oczywiście pokój na podsłuchu, a na to gomułka pełnym głosem. Właśnie niech słyszą, co o nich myślę z nimi, tylko można rozmawiać w balans w morda. I ta filozofia gomułki, rzecz jest potwierdzona źródłem, bo Paru osobom, to opowiedział, potem to anegdotę. No i są nagrania na nagrania ubiancie, są na pewno. Są na Gobułka potrafił w ten sposób układać stosunki z Sowietami. Między innymi sławne spotkanie z Chruszczowem w 1956 roku, jak Chruszczow przyjechał de facto, żeby przeprowadzić interwencję w stylu węgierskim w Polsce, bo wojska sowieckie już, już ruszały na Warszawę. I Gobułka wrzaskiem, krzykiem. A to było po, po czerwcu 1956 roku. październik, tak. Z pianą na ustaw. Na i tą pianą podobno go przekonał, bo Kruszczow pisze w pamiętnikach, że doszedł do wniosku, że człowiek tak głęboko przekonany o swoich racjach tak. może być gwarantem tych racji, gwarantem uczciwości, a ja Gomułka twierdził tak utrzymamy Polskę w pakcie warszawskim, utrzymamy system, ale dajcie nam to zrobić po swojemu, czyli bez kolektywizacji rolnictwa, bez zniszczenia kościoła. No i Chruszczow na te warunki przystał, potem bywały te stosunki Pachnięcia dość takie... szorstkie. Mm -hmm. Gomułka na przykład po roku zbuntował się i wprowadził do statusu paktu warszawskiego, co jest bardzo charakterystyczny zapis, że pakt działa tylko na obszarze Europy. Sowieci chcieli go rozciągnąć na Azję, to był okres narastającego konfliktu z Chinami. Pomysł był taki, żeby polscy chłopcy walczyli na Usurii z Chińczykami. No i Gomułka nas od tego ochronił, tym zapisem. Gomułka wyrasta na takiego właściwie, jeżeli się będzie stosowało metodę kolejnych przybliżeń, to w odróżnieniu od innych władców, przywódców PRL-u, on miał najmniej wad, które by rzutowały, zachował się najprzytomniej w danej, w danej sobie okay. sytuacji, której nie mógł zmienić blok. Natomiast nie był pazerny na pieniądze, w ogóle go to nie interesowało. Kochał całe życie tę swoją Zofię, prawda? Nawet się podobno słuchał. Nie interesowały go złote klamki, ani limuzyny, w ogóle się tego brzydził. Nie rozumiał kultury, ale który z nich na Boga rozumiał. I tak dalej, i tak dalej. On taki siermiężny, prosty... Ja zadam, ja zadam, ja zadam pani pytanie, generał Wojciech Jaruzelski rozumiał z z tego kulturę. Nie, nie, to no, ja tak, tylko tak, właśnie tak, mówię, tak, że na tle na innych moment, on, tak, tak, on się jawi jako taki najnormalniejszy, tak, z normalnymi to znaczy, odruchami typu właśnie, jeżeli już muszę być wasalem, to odwojuje sobie ten kawałek podłogi, na którym jestem panem i nie i tu, bo będzie jeszcze gorzej. Tak, nie, to znaczy w sumie Gomułka wypada szybciej najlepiej, no ale przypomnijmy, że w kolei w 70 roku on był gotów używać sowieckie czołgi na No, tak no, Więc, no tak, no tak. Ale tak który tak, z nich nie był... Każdy z naszych władców powojennych ma swoje bardzo ciemne karty, ale Gomułka ma, ma kilka jaśniejszych kartek, to pani na to słusznie zwróciła uwagę i się pod tym całkowicie podpisze. No potem Breżniew go po prostu nie trawił, bo Gomułka nie tylko upierał się w sprawach polskich, ale jeszcze pouczał go, jak należy budować powiedzmy tak zwany socjalizm w związku z sowieckim, jako starszy i bardziej doświadczony działać. No Breżniewa po prostu krew zalewała, a nawet nie mógł się z nim serdecznie pocałować, bo Gomułka tego z, z, właśnie miał. i od tych komunistycznych tak. nie lubił, na niedźwiadka się tak. nie lubił całować. Rzeczywiście bardzo dziwna postać. Panie profesorze, na no, to przyszły te nasze kolejne miesiące pisane wielką literą. Ale słowo, słowo tutaj tak. rzecz, rzecz bardzo ciekawa. Mówimy o 1956 roku wypadki poznańskie, rzecz tragiczna przecież Poznań zalany krwią. Jest przekaz, w którym ostatnio się miałem możliwość zapoznać, z którego wynika z poważnego źródła pochodzący, że Sowieci przygotowywali się do interwencji w Polsce w, w, wtedy, latem 1956 roku, że Poznań miał być detonatorem. Spodziewano się, że w Poznaniu po prostu polskie wojsko przejdzie na stronę demonstrantów i Poznań był otoczony pierścieniem wojsk sowieckich, gotowych do Wydaje się, że rzeczywiście wypadki poznańskie były zaaranżowane przez sowiecką agenturę. Podobnie Czyli to było, zaczęło się od prowokacji? Sowieckiej prowokacji. Myślę, że to była sowiecka prowokacja. A, może pan wie, panie profesorze, kim była ta podobno pierwsza kobieta, która oddała pierwszy strzał z broni krótkiej. Tego tak. Gdzieś nie wyczytałam i funkcjonariuszka wyczytałam. I tyle wiemy o niej. Tak? Yy, mhm. Być może to była sowiecka doradczyni. No, być może to była taka Helena Wolińska, druga, prawda? Jakaś osoba tego typu całkowicie zaufany agent Moskwy, trudno do końca powiedzieć. Przechodzimy przez te nasze wielkie miesiące. Proszę powiedzieć, jak głęboko ten okres stalinizmu, o którym mówimy, przeorał polską świadomość w sposób nawet przenoszący się czy genetycznie, czy z powietrza. I co nam zostało z tych lat, nam dziś żyjącym w duszy, w sercu, w umyśle? Czy jeszcze coś zostało, czy coś nam jeszcze ciąży, czego już możemy sobie nie uzmysłowić właśnie w taki sposób, tylko złożyć to na karp jakichś innych okoliczności? Niestety jest tak, że te lata zaczynają być coraz częściej wspominane, wspominane nostalgicznie, no bo ci, którzy nie siedzieli w więzieniu, w których ojcowie czy bracia nie trafili na rakowiecką, no wspominają trasę WZ, wspominają odbudowę, wspominają walczyk o Warszawie, wspominają z lotniska. W czasy, studentu, MWP. W, w czasy to bardzo fałszywe. Myślę, że jeśli można mieć jakiekolwiek sentymenty do PRL-u, to jest dyskusyjne po 1956 roku, to przed 1956 roku było to potworne więzienie, na którym namalowano wesołe słoneczko, ale na, naprawdę pamiętajmy, że to Poza to tylko taka kalkomania na wierzchu, pod spodem było strasznie. To pierwsza sprawa. I co zostało, pyta Pani? Została niewątpliwie potężna, wtedy zaprowadzona sowiecka agentura, która trwa w Polsce do dzisiaj i odgrywa kluczową rolę w polskiej polityce. Do dzisiaj, Niestety, powtarzam, bo Panu... Postsowiecka agentura do dzisiaj oczywiście. A proszę zwrócić uwagę, ilu rosyjskich agentów ujawniliśmy nasze służby a po 1991 roku? Zdaje dwóch? się Dwóch. A ilu ich może być? Tak na chłopski, zdrowy rozum. A ilu ich działa w kluczowych sektorach życia publicznego i państwowego. I gospodarczego. Tak, a skąd biorą się przedziwne kariery polityczne? Skąd biorą się wielkie fortuny w Polsce? Myślę, że część to są to kremlowskie pieniądze, bo to nie była tylko maleńka pożyczka. pożyczka w była, tak, dla Rakowskiego. Myślę, że część z naszych multimiliarderów, tych szanowanych ludzi biznesu, ludzi honoru i tak dalej, i tak dalej, są to ludzie, którzy obracają pieniędzmi dawnego KGB. Które teraz się troszeczkę podzieli, bo no, ale jest dalej no nowe szyldy tam, RZS, ale coś zmieniło, coś tak coś tam, ale to jest dalej to samo. Panie profesorze, czyli należy z tego wnioskować, że o ile w opinii niektórych analityków Polska uzyskała zewnętrzną wolność, ponieważ otaczają ją w tej chwili w odróżnieniu od lat poprzednich i słusznie minionych wolne państwa, wolne narody, tak. no może z wyjątkiem Kaliningradu, to jednak wolność wewnętrzna nie została uzyskana w pełni. O nie, o nie. To daleka, I długa droga przed nami. Daleka, daleka do I tu tego. pan jest Kasandra, która nic dobrego nie wieszczy, czy jak to jest? Ja myślę, że są pewne, ciągle są pewne szanse, ale to wymaga ogromnej pracy, to wymaga wielkiej zgody ponad podziałami, zgody politycznej, no to znaczy frontu uczciwych Polskich To zabrzmi strasznie naiwnie, strasznie może prostacko, ale tak może powinno zabrzmieć, bo są to takie prawdy elementarne uczciwych polskich patriotów, którzy będą starali się pozbyć rządów neotargowicy, czy gorzej jeszcze niż neotargowicy, agentury, agentury opcji agentury, która prowadzi politykę polską czasami w bardzo niedobrych kierunkach dla Polski, a bardzo dobrych dla Rosji. Panie profesorze, życzmy zatem sobie, żeby Polska wyzwoliła się także i wewnętrznie. Jak się spotkamy za 20 lat, mam nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję, że wcześniej. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Przypomnę Państwu, że w cyklu Tajna Historia Polski rozmawiałam dziś po raz kolejny z profesorem Pawłem Wieczorkiewiczem. Dziękuję bardzo, dziękuję. panie profesorze. Państwu dziękuję za uwagę. Żegna się Olga Braniecka.